Jest dziesiąta, tu program pierwszy polskiego radia. Czas na aktualności jedynki. Piotr Balarze, dzień dobry i zapraszam. Policja mówi o masowej kontrabandzie. W kilku miejscach w Warmińsko-Mazurskim wylądowały balony przemytnicze. Obchody 16. rocznicy katastrofy smoleńskiej nie tylko w Warszawie, także w Krakowie. Polakom benzyny nie zabraknie, Minister energii uspokaja, że skala paliwowej turystyki to tylko kilka procent. O masowej kontrabandzie mówią służby z północno-wschodniej Polski. Warmińsko-Mazurska Policja informuje o balonach przemytniczych, które nocą wylądowały w okolicach Giżycka, Ełku, Bartoszyc i Olecka. Spadały na polach i łąkach, w jednym przypadku także na posesji jednego z domów. W każdym z tych miejsc są już patrole policji. Do wszystkich balonów były podczepione pakunki, najpewniej z papierosami, a także nadajniki GPS, które pomogłyby przemytnikom zlokalizować przesyłkę. Cała szóstka nowo wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego składała deklarację, że będzie przychodzić do pracy. Także czwórka, której kierujący instytucją Bogdan Święczkowski nie uznaje, bo uważa, że wczorajsze ślubowanie w Sejmie bez obecności prezydenta się nie liczy. Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki zapowiedział w tej sprawie kolejny krok Karola Nawrockiego. Prezydent zgodnie z polskim porządkiem konstytucyjnym tę sprawę skieruje do rozpoznania do Trybunału Konstytucyjnego. Ale niewykluczone, że losem sędziów i kwestią dopuszczenia ich do pracy zajmie się jeszcze inny sąd. O tym scenariuszu mówił w radiowej jedynce sędzia Dariusz Mazur, wiceminister sprawiedliwości. Sędziowie zapowiedzieli, że złożą pozwy do Sądu Pracy o dopuszczenie ich do wykonywania obowiązku, więc będziemy mieli rozstrzygnięcie być może sądowe w tej sprawie. Wiele może stać się także wewnątrz samego Trybunału, dodawał w Polskim Radiu 24 wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha. Dochodzą do nas także takie informacje, że sama sytuacja w Trybunale jest dość złożona i i nie zawsze i nie we wszystkim pan y, sędzia Święczkowski ma poparcie wśród innych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Jak wygląda dziś sytuacja w gmachu, budynku w gmachu Trybunału? Czy nowi sędziowie podjęli pracę? O tym za godzinę powie nasza reporterka, która jest na miejscu. Trwają obchody 16. rocznicy katastrofy smoleńskiej. W Warszawie Karol Nawrocki z politykami Prawa i Sprawiedliwości wzięli udział w apelu pamięci przed pałacem prezydenckim, a po apelu uczestnicy uroczystości złożyli wieńce pod pomnikami Lecha Kaczyńskiego i ofiar tragedii smoleńskiej na placu Piłsudskiego. W Krakowie, na cmentarzu rakowickim, wicepremier i szef monu Wadysław Kośnia Kamyż podkreślał, że 10 kwietnia nie możemy zapominać, po co polska delegacja leciała do Smoleńska. Nie może to przesłonić. W żaden sposób ofiary, która przez żołnierzy Wojska Polskiego, przez elitę narodu polskiego została złożona w trakcie II wojny światowej, bo lecieli tam po coś. Zginęli, bo pełnili służbę Polsce, mówił w Krakowie wicepremier Kosiniak Kamysz. Węgry na godziny przed kluczową decyzją, czy po 16 latach Wiktor Orban utrzyma się dalej u władzy, czy przejmie ją Peter Madziar, kiedyś partyjny kolega węgierskiego premiera, a to jemu teraz przewagę dają sondaże. Madziar razem z wyborcami recytuje niepodległościowe wiersze Szandora Petufiego, ale przez lata zaglądał za kulisy partii rządzącej, zna jej wewnętrzne mechanizmy oraz czułe punkty. Dwa lata temu odwrócił się od Fideszu po tym, jak wyszło na jaw, że prezydentka Węgier ułaskawiła osobę skazaną za tuszowanie pedofilii. W niezwykle popularnym internetowym wywiadzie szpieg z krainy Fideszu krytykował rząd Orbana za korupcję i kumoterstwo. Teraz robi to samo na wiecach wyborczych. Macie wybór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 Polakom nie zabraknie benzyny, zapewnia minister energii odpowiadając na pytanie o paliwową turystykę, zwłaszcza na zachodniej granicy Polski. W Polskim Radiu 24 Miłosz Motyka przekazał, że poziom tej turystyki jest nieznaczny. Jeżeli chodzi o trwałą tendencję, to ona jest kilkuprocentowa. Ona nie doprowadza do tego, by zaburzyć sytuację na stacjach, na rynku, czy jeżeli chodzi o dostawy. Dlatego rząd nie planuje na razie ograniczyć turystyki paliwowej. Nowy pomysł na kłopoty z miejscami parkingowymi w najbardziej zatłoczonych dzielnicach miast. Wilno wprowadziło pilotaż, w ramach którego mieszkańcom udostępniane są parkingi przy supermarketach. A jak to działa, wyjaśni korespondent Polskiego Radia w Wilnie, Kamil Zalewski. Pomysł zakłada, że mieszkańcy mogliby zostawiać samochody na noc na parkingach przy sklepach. Obecnie w ramach testów można parkować tam w dni robocze od godziny 17 do 9 rano, a w weekendy przez całą dobę. Program na razie obejmuje dwie dzielnice Wilna. Aby skorzystać z parkingu trzeba złożyć wniosek o pozwolenie. Warunkiem jest zameldowanie w odległości nie większej niż 500 metrów od sklepu. Jeśli pilotaż się sprawdzi, rozwiązanie zostanie rozszerzone na kolejne części miasta. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia. Pogoda. W większości regionów pogodnie, natomiast sporo chmur, no i też deszcz na wschodzie, na południu i na południowym zachodzie. Na termometrach dziś od 7 stopni na Podkarpaciu do 12 na Dolnym Śląsku. Ciśnienie powoli spada. W Warszawie wynosi teraz 1008 hektopaskali. Jedynka.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 Centymetr albo dwa, zazdrość nienawiść, jak mrówki błądzą wśród traw. Zamykam oczy i liczę do trzynastu, nim zajdzie słońce, tęsknić za tobą. To są cztery pory roku w programie pierwszym Polskiego Radia na zegarze 10 minut po godzinie 10. Pan Marek napisał, panie redaktorze, w sprawie tej czystości jak urodził się dasz pierworodny mieliśmy psa. Mati do dwóch lat śmigał na czworakach, potem uczył się chodzić na podłodze, gdzie by kudły brud, po tym psie oczywiście sprzątaliśmy, ale idealnie się nie da. Przyznam, że ani syn, ani córka nie chorują, nie mają żadnych alergii, a ja pamiętam w młodości pisze dalej pan Marek, jak się jadł jabłka brudnymi rękami, no owoce po po prostu z drzewa. I jakoś wszyscy żyliśmy. Pani Marku, ja pamiętam, że jak się mleko kupiło takie w szklanej butelce albo roznosili, jeszcze stawiali czasami pod drzwiami w dużych miastach, to jak się je zostawiło na noc, to rano się zsiadło robiło z tego. A teraz spróbujcie uchatę te postawić. Nic z tego nie będzie. Kiedyś to było. Były inne czasy zupełnie. O czystości już za nami w tej godzinie. Bardzo ważny temat, choć wiele osób mówi, ależ co w tym jest? Po prostu moda i tyle to działa. Dieta keto działa ale na własną rękę naprawdę można nieźle narozrabiać i o tym sobie porozmawiamy, dlaczego tak jest i w ogóle o co chodzi. Tak, żeby także panowie zrozumieli, bo to jest rzecz naprawdę ważna i skomplikowana. A po godzinie 11, między innymi o tym, co będzie można niezwykłego zobaczyć na niebie. Tylko trzeba będzie troszkę podróżować, bo jak się zostanie w jednym miejscu, to tego widać nie będzie. Ale jak się pojeździ, to całkiem, całkiem może być atrakcyjnie. Roman Czajarek, zapraszam. pory roku. Konkursowo podpowiadałem Państwu pod koniec poprzedniej godziny numerek 78, a ja 74. Ale o co chodzi? I'm the Polish chef and today I'm to show you how to make Potato-filled pierogi. Czy faktycznie I'm powinniśmy so to takie to miejsce to. kojarzyć z czasami słusznie minionymi? Nie. Piotrzeweczka będzie na masełku. Ja osobiście preferuję bardziej buraczki, ale że marchewki i groszku dawno nie jadłem. Jedźcie warzywa. Markiewiczka, ciach, ciach ciach. ciach, ciach. To dla wielu Polski skarb narodowy. 72 151. O czym jest mowa? Co to za miejsce? Co to za rzecz schowane jest dzisiaj w naszych dźwiękowych rebusach? Karta spełniająca marzenia, czyli karta podarunkowa za kilkaset złotych. To nasza nagroda każdego dnia w tym tygodniu. No tak, przejrzałem sobie państwa najnowsze wpisy, zrobiłem remanent, smsy to nic, ale to co się dzieje na facebookowym profilu radiowo jedynki przy haśle dieta keto, no właśnie i się zafrasowałem i zastanawiam się teraz jak w ogóle zacząć tę rozmowę, żeby z jednej strony państwa nie przerazić, a z drugiej strony żeby to była szczera rozmowa, bo mam wrażenie, że państwo się daliście, ja się też dam na to złapać, złapać na taki lep marketingowy, że to keto to... Taka recepta na wszystko. No nie do końca. Magdalena Kartasińska. Dzień dobry pani Magdaleno. Witam serdecznie. Dietetyczka kliniczna. O co w ogóle chodzi z dietą keto? Na czym to polega? Zacznijmy mm -hmm. od wyjaśnienia samej definicji. Najprostsza, keto, najprostsza definicja polega na tym, że dieta ketogeniczna ma na celu maksymalne ograniczenie węglowodanów w diecie. białkowość, czyli to jest białkiem nic nie zmieniamy, ale główną energię w ciągu dnia mamy czerpać z tłuszczów. Więc taka y, rzeczywiście prawidłowo prowadzona dieta ketogeniczna potrafi sięgać nawet do 90% energii pochodzących z tłuszczów za, w ciągu dnia. Za, za, zaraz, żebym zrozumiał. Węglowodany, czyli na przykład Cukierki. No tak, tylko Czekolada mhm. słodycze. Wywalam czekoladę słodycze. A ponieważ organizm potrzebuje energii, to zastępuje tamte węglowodany zastępuje tłuszczami odpowiednio dobranymi, tak? I jak to wszystko skomponuje, to to, jest, to się kryje pod hasłem keto. Tak. Czyli tylko wiedza o keto to jest wiedza, jak to komponować. Jak tak? to komponować, jak najbardziej. Natomiast ten błąd z założenia no. wynika że, wynika z tego, że właśnie my traktujemy te węglowodany jako te cukierki. I z tym nam się one głównie kojarzą. Natomiast... No to są wę... cukierki. Tak, natomiast węglowodany dostarczane są do naszego organizmu, również z kaszami, z chlebem, z płatkami, różnego typu z ziemniakami, tak? Więc jakby tak Aha. naprawdę ograniczenie tutaj dotyczy całej grupy zbóż, y, źródeł skrobiowych, no ale również tych cukrów prostych, o których wspomniał pan na początku. Z zaraz, zaraz, ale jak ostatnio byłem w piekarni, ja, ja nie mieszkam w Warszawie, m, tylko w bardzo malutkiej miejscowości, ale mamy od pewnego czasu piekarnie, do której ustawiają się mega kolejki, bo ona tam oczywiście świeży chlebek pyszny robi, ale oni też mają taką półkę z nowościami. Mhm. Tam się właśnie pojawił chlebki keto. Mhm. I to się świetnie sprzedaje, bo nawet to to wie pan, idzie jak woda, a no kosztuje tak. dwa razy więcej tego zwykłego. Tak, takie chlebki keto są no. zbudowane najczęściej z ziaren, na przykład z ziaren słonecznika, z ziaren ym, pe z pestek dyni, ale również z błonnika pokarmowego, który nie pełni no. takiej roli węglowodanowej w czerpaniu energii dla naszego organizmu. No, na przykład z babki jajowatej, babki płesznik, czyli próbujemy stworzyć coś, co wygląda, wygląda jak chleb, jak ale zawiera bardzo niską ilość węglowodanów. A to dobrze czy to źle? No właśnie. Ten błąd z założenia wynika, tego, wynika z tego, że my traktujemy te wszystkie węglowodany jedną miarą. I w gruncie rzeczy założenie powinno wyglądać tak, że standardowo nasz organizm czerpie tę energię z węglowodanów i to jest podstawowe źródło naszej energii. W momencie, w którym fizjologicznie zmieniamy ten rozkład składników energetycznych w naszej wiecie, organizm musi sobie jakoś poradzić. Jeżeli nie ma tej fizjologicznej, energetycznej, fizjologicznego energetycznego źródła, Źródła, będzie czerpał z tych tłuszczów i wtedy nasz organizm będzie musiał przestawić się na czerpanie energii z ketonów, dlatego że nasz organizm musi zacząć produkować jakieś źródło energetyczne inne niż ten, ten, ten, ten standardowe źródło węglowodanów, no standardowe źródło glukozy. Ale może to dobrze, że się przestawi. No, nie do końca. Dlatego, Aha. że ketoza jest stanem, który opisywany jest w podręcznikach do patofizjologii, a nie do fizjologii człowieka. My tę ketozę e, traktujemy w naszym organizmie jako stan przetrwania, jako sytuację, która uniemożliwia nam rychły zgon, <śmiech> mówiąc tak już bardzo kolokwialnie. I istotne jest dla nas to, że długotrwały stan ketozy, który jest niekontrolowany, może doprowadzić do kwasicy ketonowej, uszkodzeń na Wewnętrznych, nerek, wątroby, więc tak naprawdę, jeżeli mamy stosować dietę ketogeniczną taką, jak powinniśmy ją stosować z definicji, no powinniśmy być pod opieką lekarzy, pod opieką um, instytutów i mieć wyraźne wskazania ku temu. Istotne jest również to, że taka, taka popularno-naukowa dieta ketogeniczna, którą być może doświadczali nasi słuchacze i którzy wypowiadają się teraz też w komentarzach, mhm. często ma więcej do czynienia z taką dietą niskowęglowodanową, a nie ketogeniczną, per Czyli ten udział węglowodanów jest oni nieco myślą, większy. że to jest dieta keto, ale tak naprawdę to jest jakiś tam tylko ułamek tego keto. Często tak bywa. I wbrew pozorom jest to no dla nich o wiele bezpieczniejsza sytuacja, jeżeli są w stanie na takiej diecie ketogenicznej, z, w pazurkach to biorąc, wytrzymać, nie wiem, kilka lat, tak? co, nie, co, co po niektórzy nam tutaj próbują e, opowiadać te swoje historie. Mhm. Natomiast taka dieta ketogeniczna, ketogeniczna, która jest wykorzystywana klinicznie, bo to jest również dieta kliniczna, wykorzystywana na przykład między innymi w leczeniu badaczki lekoopornej u dzieci jest m, przeprowadzana pod opieką instytutów, specjalistów, aby to robić bezpiecznie. Czyli wniosek numer jeden, jeżeli chcecie stosować dietę to w sensie naprawdę tej dietykę to tylko i wyłącznie pod opieką lekarza i tylko i wyłącznie wtedy, kiedy lekarz powie, że to w waszym przypadku ma sens. A Na własną rękę to po prostu spustoszycie własny organizm. Tak może się zdarzyć, jeżeli ktoś zbyt poważnie zacznie traktować wszystkie zalecenia takiej klasycznej diety ketogenicznej. Okej, okay, no ale jest oczywiście całkiem duża grupa osób, właśnie podejrzewam, że to są osoby, które tutaj piszą entuzjastyczne komentarze mm -hmm, na mm -hmm. temat, jakie to keto jest dobre. I mam wrażenie w takim razie, jeżeli dobrze rozumiem, że większość tych ludzi tylko myśli, że stosuje dietę keto, keto a tak naprawdę jest gdzieś na pograniczu z jakimiś elementami, tak, ale wszystko czy... wrzuciło do jednego worka. Może tak się zdarzyć. Jakby tutaj rzeczywiście to są takie moje doświadczenia z gabinetu i z rozmów z pacjentami. Że przychodzi, tak, pacjentka i mówi, bo ja tu Pani doktor, to keto chlebek jem, czy coś tam tak? Tak, tak, tak. Ale w międzyczasie starzy mi się też drożdżówka. Tak? No to ja już wiem, że taka pacjentka nie, za nie zawsze do końca będzie y, w tej trwałej ketozie tak zwanej. Tak? No, są metody, które y, mierzą tą ketozę. Y, można sobie sprawdzić y, to, to, czy jesteśmy w tej ketozie, czy nie, badaniami laboratoryjnymi na przykład. Niemniej jednak tak naprawdę y, istotne jest to, po co my to robimy. Jakby i ten cel y, tutaj pacjentów no, powinien być przede wszystkim przedyskutowany. Dlatego, że dieta ketogeniczna bez wskazówki, Wskazań, nie będzie dla naszego organizmu nie będzie nam dawała lepszych efektów niż inne diety, które będą bezpieczniejsze. I ważne jest to, że bardzo wielu mhm. pacjentów właśnie no, obserwuje na przykład szybki spadek masy ciała albo ym, jakąś poprawę w, w wynikach badań laboratoryjnych. I się cieszą. I się cieszą, oczywiście, że tak, ale w tym wypadku to jest troszkę tak, że istotne jest to, co myśmy osiągnęli jakąś zmianą w naszej diecie. Na przykład, jeżeli mm, jestem osobą otyłą, schudłam na, dowolnym, na dowolną metodą 20 kg, to będę miała lepsze wyniki badań laboratoryjnych, ponieważ schudłam 20 kg. I rzeczywiście może się okazać, że my myślimy, że to wszystko dzięki tej diecie ketogenicznej, ale to troszkę dlatego, że ta dieta ketogeniczna akurat w tym wypadku pomogła nam schudnąć. I teraz ważne jest dla nas to, że tłuszcze również mogą, mogą być do naszego organizmu dostarczane w sposób mądry i w sposób niemądry. Bo mamy takie dwie grupy tłuszczów, które w tej diecie ketogenicznej są promowane szeroko w takim ujęciu popularno, popularno-naukowym, gdzieś tam w internecie, na social mediach. No bo jeżeli ktoś buduje swoją dietę ketogeniczną w oparciu o nasycone kwasy tłuszczowe i źródła cholesterolu, czyli na przykład boczki, smalce, masło... To zaraz będzie miał problem z sercem i jeszcze z paroma innymi organami. Dokładnie tak. Natomiast <śmiech> jeżeli ktoś chce w mądrzejszy sposób przetestować, czy to jest dla rozwiązania dla niego, powinien budować swoją dietę ketogeniczną na przykład na źródłach tłuszczów wielonienasyconych, takich jak oliwa z oliwek, olej rzepakowy, tłuste ryby, orzechy, nasiona, pestki, awokado i to jest mądrzejszy model, który jeszcze przy okazji ma szansę nieco kardioprotekcyjnie nam tutaj podejść do tematu i rzeczywiście pomóc nam ten lipidogram pou poukładać. Hmm. Czyli tak jak węglowodan, węglowodanowi nierówny, tak samo tłuszcz tłuszczowi nierówny. Dokładnie. To, w... nie, to nie jest tak. Ale dobrze, to ja mam hmm. na koniec banalne pytanie. Bo ja będę wracał z radia do domu I zajrzę do tej mojej piekarni I tam na tej półce będzie leżał ten Chlebek keto I ta pani, która sprzedaje będzie tak Pak wzrokiem patrzyła, że może tym razem panie redaktorze, to, to taki, taki dobry jest, taka nowość. To mam kupić, czy mam nie kupić? No, standardowo, standardowy no. model żywieniowy, zdrowy model żywieniowy zakłada, że jeżeli będzie w naszej diecie udział od 45 do 60% węglowodanów i będą to głównie źródła um, z tych węglowodanów pełnoziarnistych, będziemy sz mieli szansę budować fajną, zdrową i zbilansowaną dietę, która dla znakomitej większości populacji będzie fantastyczna i wystarczająca. Czyli jest stać, kupić, ale nie codziennie. No, jakby... Tak to sobie przetłumaczyłem. Troszkę tak, natomiast jeżeli obok leży jeszcze cała mnogość chlebów razowych, Leżą. to proszę korzystać z nich zdecydowanie częściej, no bo w tej sytuacji nie ma powodu, dla którego musiałby pan tą, tą dietę ketogeniczną wprowadzać. A Ważne... mhm. będzie szczęśliwa, bo zarobi. Pani do pięknie dziękuję, dziękuję bardzo wniesienia. Magdalena Kartasińska, dietetyczka kliniczna. Jeżeli państwo będziecie o tym keto słuchali, to sprawdźcie najpierw i nie na własną rękę, bo możecie naprawdę narozrabiać. To ma sens, ale tylko w niektórych przypadkach JEDYNKA To jest radio Gdzie moje oczy masz? A daj, bo wychodzę Ktoś inny będzie je miał Plecakiem zmieniam kadr A na jednej nodze czy ktoś postawi mi plac Gdyby świat zawrócił nie, bałbym się na manowce pchać Tu ja sobie wróżę, życie tylko tak mi graj Zarywam noce, biegnę jak sły Chyba o mnie Szerokie spodnie ten styl Krawatem zwiążę ich A Gdy będę w drodze Dzwonię i ratuj ich ty y -y -y. Gdybyś tam Zawrócił nie Dałbym się na Manowce pchać Tour de France Ja sobie wróżę Życie tylko Tak nie graj Zarywam noce, biegnę jak zły po drodze lubię listy do Ciebie Pokaz, jak się kocha dziś.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 Lidl. To się opłaca. Ostatnio ciągle czuję się pełna. Kiedy znów poczuję się jak dawniej?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 Czas na informacje sportowe. Rafał Bała w naszym studiu. Myślałem, że będzie od alkoholu Norwegii i mundialu. A, jest A widzę, takiego, że będzie Ale też możemy na ten temat, oczywiście. No to to mają to... problem, ale na... to później. Może na koniec, tak? Bo na początek to, co bardzo interesuje polskiego kibica, czyli tenis. Rozpoczynamy w Gliwicach turniej Billy Jean King Cup. No to jest, są, co prawda, kwalifikacje do tego finału, który we wrześniu odbędzie się w Chinach. No i niestety gramy bez Igi Świątek. Ona odpoczywa, przygotowuje się. Wiadomo, że miała spore zawirowania trenerskie. No i ma w przyszłym tygodniu grać już w Stuttgarcie. Zobaczymy, czy do tego dojdzie. Liderką pod jej nieobecność naszej drużyny to będzie oczywiście Magdalena. Oprócz poznanianki w składzie powołanym przez kapitana Dawida Celta znalazły się Maja Chwalińska, Katarzyna Kawa, Linda Klimowiczowa i Martyna Kupka. Prosto z Gliwicy relacjonuje Maria Furdyna. Pojedynek Magdelinet z Martą Kostiuk rozpocznie w Gliwicach mecz polskich tenisistek z Ukrainkami. Początek spotkania o godzinie 16. Następnie na korcie zobaczymy Katarzynę Kawę i Elinę Switolinę. Wyzwanie przed Polkami niezwykle trudne, bo zarówno Switolina jak i Kostiuk to dużo wyżej notowane tenisistki w rankingu światowym. Kapitan reprezentacji Polski Dawid Celt docenia klasę rywalek. Mosta, dobrze no tutaj nie ma co się czarować, bo, bo Svitolina To solidny dem, No to jest taki do tego, że to jest dobry zespół. Ale ma także plan i liczy na wsparcie polskich kibiców. Postaramy się wykorzystać to, że gramy u siebie, a będziemy patrzyć o każdy połąk. Jutro rywalizacja rozpocznie się w południe meczem gry podwójnej. Maja Chwalińska i Katarzyna Kawa zmierzą się z Nadią i Ludmiłą Kiczenok. Jeśli mecz nie będzie rozstrzygnięty po trzech spotkaniach, na korcie pojawią się pierwsze rakiety obu zespołów, czyli Magdalinet i Elina Switola. Kolina. W przypadku remisu 2-2 będzie kolejny mecz singlowy, w którym zobaczymy Katarzynę Kawę i Martę Kostiu. Reprezentacja Polski Besik i Świątek, jak mówimy, ona trenuje pod okiem Francisco Rogia. Dziś także inauguracja 28. kolejki piłkarskiej ekstraklasy. Wisła Płock zagra z Lechią Gdańsk. Trener zespołu z Płocka Mariusz Misiora przewiduje, jak może wyglądać to spotkanie. Bardzo ważną rolę też będą odgrywały stałe fragmenty gry, więc jakby tutaj nastawiam się na taki bardzo dynamiczny mecz, na bardzo dużo szybkich ataków z jednej i z drugiej strony, na nastawienie takie, żeby atakować przestrzenie, kiedy zespoły są wysoko ustawione, więc momentami zamknięte, momentami dużo szybkich ataków, momentami bardzo ważna straf fragmenty gry. Ten mecz o 18.00 a 20.30 korona Kielce Jagiellonia Białystok. No i o tym mundialu co mówisz, bo oczywiście no właśnie, ten temat chodzi? norweski związany z mundialem. 11 czerwca, więc prawie za dwa miesiące dokładnie inauguracja mundialu. Wiadomo, mm. że to będą godziny nocne, więc kibice będą się zbierać gdzieś w pubach, w restauracjach i tak dalej. I to może być nawet trzecia, czwarta nad ranem. I to jest tutaj ważne. w Norwegii jest taki przepis, że do trzeciej w tych lokalach można serwować alkohol, a po trzeciej koniec. Może być mandat, może być kara. No i teraz władze Oslo zdecydowały, że jednak przedłużają to, że jednak jak mecze będą o czwartej, piątej, no to będzie można tam się też bawić. No, ale co ciekawe, co ciekawe, prawie połowa Norwegów jest przeciwna temu przepisowi. O. Czyli nie chce, żeby znoszono ten, ten zakaz sprzedaży alkoholu, więc no, Norwegowie to tacy restrykcyjni dosyć są. Rafał Bała, Dziękuję. dziękuję. cztery pory roku. O jest radio jeden dzień, jedna noc, a w życiu jakby piękniej, byłem z nią.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 Czas nie ma jej tańczę wódkę piję może dziś to będziesz ty przecież mama cię nie zbije jesteśmy tu ludzi tłum a myśli dookoła nie wiem czy sam tego chcę chyba jedziemy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 Zarpał ją, uciekła do windy, a teraz jestem tu ludzi tu. To są cztery pory roku w pierwszym programie Polskiego Radia i teraz będzie mała powtórka, ale bardzo miła i sympatyczna, mam nadzieję, z fizyki i z geografii. Zacznijmy od fizyki. Zachodzi wtedy, gdy księżyc ustawia się bardzo precyzyjnie między ziemią a słońcem i zasłania słoneczną tarczę. O co chodzi? Zaćmienie słońca. To mam nadzieję państwo kojarzycie. Teraz geografia. Kraj Basków. Hiszpańska wspólnota autonomiczna na północy Hiszpanii. Dlaczego te dwie rzeczy są połączone ze sobą? Bo w kraju Basków trwają wielkie przygotowania do tego, co wydarzy się tam w środku wakacji. To będzie sierpień i w sierpniu będzie można zobaczyć całkowite zaćmienie słońca. I oni sobie wyliczyli, że to będzie mega impreza turystyczna, że przyjadą tysiące, dziesiątki tysięcy ludzi i pewnie tak będzie. I oni już zaczęli przygotowania. Jak to wygląda? To wszystko nasz reporter Patryk Badyński sprawdzał. Przepytywał mieszkającą w Bilbao polską przewodniczkę, która właśnie jest na miejscu. Nazywam się Joanna Chichłowska, mieszkam od 27 lat w kraju Basków na północy Hiszpanii, jestem filologiem hiszpańskim. Oprowadzam zarówno po polsku, jak i w innych językach oraz współpracuję z tutejszymi lokalnymi przewodnikami. Tak jak panią Joannę coś przyciągnęło do Hiszpanii, tak przyciągnie wielu innych przybyszów, nie tylko z Polski. A jednak nie trzeba czekać aż tak długo jak w piosence Budki Suflera, bo już w sierpniu tego roku można będzie obserwować to jedno z najbardziej oczekiwanych zjawisk astronomicznych. W Hiszpanii zobaczymy wręcz tercet zaćmień, czyli dwa całkowite zaćmienia słońca, 12 sierpnia tego roku i 2 sierpnia roku przyszłego oraz obrączkowe zaćmienie. To będzie na początku stycznia 2028 roku. Na razie jednak skupmy się na tym, co czeka nas w najbliższe wakacje i w jakim rejonie Hiszpanii. Szczególnie warto to podziwiać. Najlepiej właśnie tutaj na północy Hiszpanii, ale też będzie można je zobaczyć w Santander, Oviedo. Z tym, że jeżeli chodzi o kraj Basków, samą wspólnotę autonomiczną, najlepsza obserwacja będzie możliwa w prowincji Alaba. To jest najbardziej na południe wysunięta prowincja w kraju Basków. Oczywiście też będzie to możliwe w Bilbao, w prowincji Biscaya, w prowincji Gipuzkoa też, ale najbardziej takie na takie stuprocentowe zaćmienie będzie właśnie w prowincji Alaba, której stolicą jest Vitoria gasteiz Hiszpanie z niecierpliwością oczekują tego wydarzenia. Jest już organizowana wystawa Dzień Dwóch Zachodów Słońca. Jest to wystawa objazdowa po 13 miejscowościach. Do tego warsztaty, wykłady, zajęcia dla dorosłych i dla dzieci. Oraz jest przewidziany na 20 czerwca festyn naukowy właśnie w stolicy Krajobasku Witorii Gastejs. To przygotowania do obserwacji zaćmienia. W ramach takich przygotowań można także odwiedzić specjalne miejsce w internecie. Rząd baskijski utworzył specjalnie do tego stworzoną Stronę. Także na tej stronie można skonsultować sobie wszystkie wydarzenia, które będą przygotowywały zarówno mieszkańców, jak i turystów do tego tak ważnego wydarzenia. Pani Joanna podaje dokładny adres tej strony. Eclipsea.euskadi.eus-s-home to jest nazwa po maskijsku. Oprócz tego, że są właśnie jest tutaj mapka, gdzie będzie dokładnie to zaćmienie widoczne i w jaki sposób, można sobie na przykład wpisać swoją miejscowość i od razu jest podane, w jaki sposób będzie to zaćmienie widoczne. Do obserwacji zaćmienia potrzebny będzie specjalny sprzęt. Okulary, które będą miały swoją wyznaczoną normę, także te okulary będą przeznaczone już do sprzedaży niedługo. Wiadomo, że nie wolno używać zwykłych okularów przeciwsłonecznych i tak dalej, filtrów domowej, roboty. Prowadzona ma być kampania, która będzie koordynować udział turystów. Jeżeli chodzi o samo zwiedzanie, czy dostanie się na te, do tych miejsc, bo nie będzie to możliwe, żeby wszyscy tam może dojechali na miejsce, musi to być wszystko skoordynowane. Będą wyznaczane najlepsze punkty obserwacyjne oraz będzie brana pod uwagę logistyka i bezpieczeństwo, czyli współpraca z miastami i służbami, aby uniknąć tłumów i korków. Jeżeli szukają Państwo pomysłu na wakacje i to, co poza ziemią nie jest Państwu obce, to warto zanotować. 12 sierpnia o godzinie 19.30. O 19.30 się zacznie a ta faza całkowita 20.27, a koniec 21.30. Jak to śpiewał Felicjan Andrzejczak w tej piosence Jorka i następne za 100 lat, następne. W 2183 roku. O, drobiazg. O tym wszystkim porozmawiamy sobie jeszcze po godzinie 11. Gdzie te trzy zaćmienia? Dlaczego w tym czasie? Jak to obserwować? Jak to zobaczyć? Zapraszam, to są cztery pory roku w jedynce. we should be using, I'm the ones who practice quick J'espère que vous légalement les amis de leur de leur joie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 do zobaczenia już wkrótce. Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama. Już dziś. Łopatka wieprzowa Rześnik. Cena przed obniżką 15,49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 Radio Kierowców. Zapraszam Monika Gniewaszewska. Na początek garście dobrych informacji o końcu utrudnień. Zgłoszenie od służb mieliśmy z dolnośląskiego odcinka czwórki między Jędrzechowicami a Legnicą. To tutaj między węzłami Krzywa Krzyżowa na wysokości 60 kilometra, na wysokości miejscowości Krzywa stał samochód ciężarowy i blokował przejazd na jednym pasie jezdni w stronę Legnicy. Nie było specjalnie korka, lekkie spowolnienie, którego w tej chwili już nie ma. Spore kłopoty z przejazdem były natomiast na południowej obwodnicy Warszawy, a właściwie na węźle Konotopa tworzył się bardzo duży korek po tym jak już na S2 na 456 km samochód osobowy uderzył w bariery i blokował jeden pas jezdni w stronę teraz pola Teraz już auta nie ma a kierowcy jadące zarówno A2 S8 jak i S2 jadą bez problemów i spowolnień. Korki były na A2, S8 i S2 ponieważ węzeł Konotopa to ten, który łączy wspomniane trasy. Kłopoty z przejazdem zakończyły się też na 22, to już pomoże. Trasa Łędyczek-Człuchów w miejscowości Jaromierz. 227 kilometr. tutaj służby donosiły o rannym motorowe Ten wypadł z jezdni, a kierowców obowiązywał na 22 przez miejscowość Jaromierz ruch na zmianę jednym pasem. Cały czas kłopotów z przejazdem należy spodziewać się natomiast na Mazowszu na s przy wyjeździe z Warszawy jadąc w stronę Wrocławia trasa Jan na wysokości Nadarzyna, Na 439 kilometrze mieliśmy wcześniej pożar samochodu ciężarowego. Oczywiście ten już został ugaszony, ale cały czas autoblokuje dwa pasy jezdni w stronę Wrocławia. Tu dostępne są cztery pasy S8, w związku z tym dwoma kolejnymi jadą kierowcy. Nie widać specjalnie spowolnień.